tu Wikiradio. Słuchacie Wikiradia. Jeszcze czekamy na prezentację. Ja może w tym czasie się przedstawię jeszcze. Kamila Następniowska, także oczywiście reprezentuje społeczność Wikerskaloc, jestem w tej społeczności z bo potrzebuję karteczki, bo będę mówiła startu. No właśnie, czytałam. I następnie chciałam powiedzieć czym więcej o tym, czym, czym tak naprawdę wikorska Roc jest, dlatego, że w swoim działaniu też w jakiś sposób promujemy te otwartości i też jesteśmy nastawieni, nastawieni bardzo mocno na wzajemną edukację i na wzajemne wiedzy, wiedzy, informacji i doświadczeń. Więc Gikert Skarost to jest społeczność kobiet, które bardzo lubią, kochają nowe technologie. Obecnie działamy w ośmiu miastach w Polsce. Zaczęło się od Warszawy, teraz to też jest mniej innym, Kraków, w Poznań, w miasto. I też oprócz spotkań comiesięcznych w tych ośmiu miastach też realizujemy takie Programy jak warsztaty, warsztaty programowania z Tango i z Pythona, które zakończyły się wczoraj, nawet na sali. Mamy jedną z uczestniczek. O tym będę <coughs> jeszcze mówiła później. I też mamy już ze sobą projekt powstał już jeden projekt startupu karatkowego. W każdym razie. Też na początku chciałabym powiedzieć, że nie jestem, na co dzień nie zajmuję się prawami autorskimi, więc proszę mi wybaczyć, jeżeli popełnię jakiś błąd. I to, co bym chciała przedstawić dzisiaj, to perspektywa, do perspektywa tego, jak otwartość edukacji, jak otwartość edukacji składa się, może się składać z takich dwóch bardzo ważnych czynników, czyli z jednej z strony rozwiązań prawnych, a z drugiej strony otwartości społeczności, czyli szeroko rozumianej kultury, która w tej społeczności funkcjonuje, czy po prostu takiej otwartości na wymianę wiedzy i informacji. I chciałabym przedstawić kilka bardzo subiektywnie wybranych przykładów, jak może być to realizowane. I pierwszym z przykładów jest GitHub. Czy ktoś z Państwa tutaj na sali kojarzy GitHub'a? O, super. Więc dla reszty, dla reszty powiem, tłumaczę to, o co chodzi. GitHub to jest taka społeczność programistów. W tym momencie już nie tylko, ale dla uproszczenia, powiedzmy, że programistów, że gdzie jakby tym elementem, który jest dzielony, to jest kod programowania. Czyli to są pro programy komputerowe, do których przy pewnych założeniach, które zaraz powiem, mają dostęp wszyscy, czyli one są na, One działają w ramach open source. I na GitHubie mamy taką działa to w ten sposób, że mamy dwa typy użytkowników. Jedni użytkownicy są użytkownikami, którzy płacą za swoje konto, drudzy są użytkownikami, którzy, którzy działają bez płacenia za, za ten hosting tak naprawdę, bo to jest przy, też przechowywanie informacji, przechowywanie danych. I w momencie, w którym m, mamy ten drugi typ użytkowników, tych, którzy nie płacą za swoje konto, to warunkiem tego, że to konto Istnieje funkcjonuje jednak na GitHub, jest to, że ono będzie publicznie dostępne, czyli wszystkie te rzeczy, które oni wrzucają, czyli na przykład programy komputerowe czy, czy dokumentacje programów komputerowych, muszą być open source. Więc dzięki temu osoby, które one też muszą właśnie być publiczne. Dzięki temu osoby nie tylko, które są zarejestrowane w GitHubie, ale też osoby, które nie są zarejestrowane, mają do tego dostęp. I to jest taka platforma wymiany wiedzy i informacji. Następnym przykładem, takim dosyć dużym przykładem jest Python. Znaczy, o, co, o co mi chodzi dokładnie? Python to jest język programowania i chodzi mi o to, że Python działa, znaczy Python jako język też działa w, na zasadach open source ale też fundacja, która się zajmuje tym językiem programowania jakby udostępnia bardzo wiele informacji, bardzo wiele programów tak naprawdę wstępnych do, do programowania. To wszystko jest na, na właśnie stronie Python Software Foundation i też na przykład jednym z przykładów jest taki Beginner's Guide, który jest na licencji no, GPL i jakby tutaj bardzo mocno jest widoczne, że, że sama społeczność tworzy to, że, że język jest bardzo otwarty i przykładem na przykład, przykładem na przykład są sprinty, czyli, czyli takie wydarzenia, które często mają, mają miejsce podczas konferencji programistycznych, gdzie jednym z większych fanów, które są po prostu na konferencji jest to, że zbiera się grupa ludzi i poprawiają, poprawiają ten język programowania, poprawiają błędy, poprawiają błędy, które w tym języku są i to jest później ogólnie dostępne. Następnym przykładem są raceguercy, raceguercy to z kolei, a kto słyszał o raceguercach? <grych> Okej. Okay. Rejskersy to, to jest z kolei taki format, format warsztatów z frameworku Ruby on Rails, który też jest, który działa na zasadach open source, to znaczy na stronie Rejskarców, które są, działają tak naprawdę w, w, praktycznie na całym świecie, są dostępne. Na, na wolnych licencjach są dostępne dane, nie tylko dotyczące tego, jak można, są dostępne nie tylko kursy, ale też również jest informacja, jak zorganizować spotkanie dla Czyli mamy na wolnej licencji, otrzymujemy dokument, który nam mówi, jak, po kolei, jak i jak my musimy wykonać żeby takie spotkanie miało miejsce i dostajemy do tego też pakiet warsztatowy, pakiet kursu, który możemy w tym momencie wykonać, więc jest to bardzo, bardzo użyteczne. I chciałabym też powiedzieć o, to jest bardzo, to jest bardzo właśnie subiektywny wybór, więc na końcu chciałabym powiedzieć o takim pro, projekcie, który mi jest bardzo bliski ze względu na to, że też jestem pomysłowczynią tego projektu i, i bardzo wiele pracy w niego włożyłam i będę wkładała dalej. To są warsztaty Czango które zakończyły się wczoraj, pierwsza edycja. I oprócz tego, że to było bardzo e, fajne przeżycie móc stworzyć, móc stworzyć warsztaty dla, dla grupy, w tym wypadku dla grupy dziewczyn 31 osób to było. E, praktycznie od sera. to to, co było istotne i co może być dla nas wszystkich istotne, to to, że z grupa programistów, tak naprawdę z którą ja pracowałam, chciała przekazać więcej informacji. czyli korzystaliśmy też z rzeczy open source'owych dotyczących na przykład Django, z, z takich już przygotowanych materiałów. Ale też stworzyliśmy nowy kontent, nowy stworzyliśmy nowe informacje, które w tym momencie jeszcze ulepszy, ulepszamy i które mam nadzieję w tym momencie, jak już z, będą dopracowane, też będą y, udostępnione na, na, na wolnej licencji na Creative Commons. Y, to jest taki bardzo fajny przykład, o którym z chęcią, jeżeli ktoś by miał y, ochotę, to z chęcią też później porozmawiam i właściwie Czas mi się już kończy. I tutaj są też jest adres strony internetu, jest też są, jest kontakt do mnie. Dziękuję serdecznie i życzę jej konferencji. Tu Wiki Radio. Słuchacie Wiki radio. Audycje dostępne są jako podcasty.